Wiadomo, że główna siedziba Agromixu znajduje się w Rojęczynie. Wielokrotnie miałem okazję być u Państwa w siedzibie. Widzę, jakie to wielkie, jak to się zmieniało w czasie. Proszę mi powiedzieć, no mnie i naszym czytelnikom, czy słuchaczom, gdzie jeszcze Państwo macie swoje punkty? Jaka jest sieć dealerów sprzętu, którym Państwo dysponujecie na terenie całej Polski? Mamy dwie filie własne. Jest to filia w województwie mazowieckim w miejscowości Dłużniewo niedaleko Płońska oraz filia na Pomorzu w miejscowości Tatów niedaleko Koszalina natomiast sprzedaż sprzedaż maszyn poza województwem wielkopolskim odbywa się poprzez firmy współpracujące poprzez tak zwanych naszych dealerów wiadomo klienci dzisiaj bardzo doceniają bliskość do, do swojego sprzedawcy bardzo dla nich ważnym, istotnym parametrem jest, żeby to zaplecze posprzedażowe, czyli zaplecze w obsługę techniczną, w zaopatrzenie części zamiennych było, było w danym rejonie. Dlatego sprzedaż maszyn poza województwem wielkopolskim odbywa się poprzez sieć naszych dealerów. Na dzień dzisiejszy są to 22 firmy współpracujące. Wielokrotnie na targach czy pokazach zarówno na Zielonym Agro Show, czy na targach w Bednarach widzę Państwa maszyny biorące udział w pokazach. Jakie jeszcze środki promocji firma stosuje, żeby zaprezentować swoje maszyny zarówno na placu, jak również podczas pracy prac polowych? Staramy się jak najlepiej dopasować ofertę, ofertę, nasze produkty do, do... Do danego gospodarstwa, do danego klienta. Dlatego rzeczywiście bardzo, bardzo szeroko oferujemy wszelkiego rodzaju pokazy, żebyśmy mogli w większych lub mniejszych imprezach, na większych lub mniejszych wystawach jak najbardziej pokazać co dana maszyna potrafi i żeby tą ofertę, ten dany produkt jak najlepiej dopasować do klienta. Staramy się słuchać, co klienci od nas oczekują, co rynek oczekuje, czy to są różnego rodzaju zmiany w specyfikacji maszyn w zależności potrzeb, czy to są zapotrzebowanie różnego rodzaju formy finansowania. Słuchamy tego klienta, który jest na rynku i, i próbujemy tą naszą ofertę jak najbardziej do, dopasować. Panie Grzegorzu, chciałem zapytać, ile osób aktualnie pracuje w firmie wszystkich osób, które, które są związane blisko z firmą, umową o pracę, czy, czy współpracują z firmą. Tu nie chodzi o dane szczegółowe, natomiast bardzo istotne jest jaka to jest skala tego zatrudnienia. Obecnie jest to blisko 100 osób, z czego... Hmm... Może powiem działami? 25, 25 osób pracuje w dziale handlowym, w dziale sprzedaży maszyn. Bardzo duży dział z serwisu. Jest to również 25 osób z mechaników, serwisantów, którzy którzy na terenie całej Polski są w stanie obsłużyć maszyny. Dział usługowy, kolejne 25 osób. Są to nasi operatorzy, którzy, którzy świadczą usługi na maszynach rolniczych. Dział części zamiennych, kolejne... kolejne Sześć osób, które, które zapewniają zaopatrzenie w części zamienne do, do naszych oferowanych maszyn, nie tylko, plus dodatkowe księgowość, administracja. Czy ta nasza rozmowa powoli dobiega końca, proszę nam powiedzieć, jak, jak Pan ocenia targi, obecność Państwa na targach tutaj w Poznaniu, jakie jest zainteresowanie Państwa ofertą, o co rolnicy pytają, ilu ich tutaj przychodzi na Wasze stoisko? bardzo pozytywnie oceniamy wystawę wystawę polagra premiery w Poznaniu ten cykl co dwa lata jest rzeczywiście bardzo dobrym pomysłem oczywiście Musimy być tutaj na tego typu wystawach, zwłaszcza w Poznaniu, gdzie jest to nasz rejon bliskiej naszej siedziby, także gro odwiedzających tutaj wystawę są również naszymi klientami. Wystawa bardzo pozytywna, bardzo, bardzo duża frekwencja. I, I rzeczywiście bardzo też optymistyczne i takie pozytywne, pozytywne rozmowy z klientami, które, które po, po, po powoli pokazują nam, że, że, że, ten, że na ten rok bardzo, bardzo optymistycznie patrzymy. O co najczęściej pytają tutaj właśnie na stoisku? Tutaj widzimy bardzo duże zainteresowanie maszynami krone. Myślę, że jest to powiązane trochę z, obecnie z koniunkturą na, na, rynku, na rynku mleka. Także prasy rolujące jest to, jest to jeden z naszych podstawowych produktów krone. Yy, około 400 sztuk co roku sprzedajemy na rynku polskim. Pras rolujących ale również inne, czyli wszystkie maszyny do, do, do, do zbioru, pasz, kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki. Redakcja Raportu Rolnego życzy Państwu, życzy firmie Agromix kolejnych udanych 25 lat działalności na rynku polskim i nie tylko ekspansji na inne rynki i będziemy cieszyć się z Państwa sukcesów. Bardzo dziękujemy. Robimy wszystko, robimy wszystko, żeby jak, naj, jak najlepiej obsłużyć i żeby ta technika, rolnicza, ta technika rolnicza na naszym rynku, na rynku polskim, bo na tym rynku się skupiamy, była dostępna i żeby to nasze rolnictwo dzięki właśnie tej technice, że tak powiem, nabierało, nabierało dużego tempa.